Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Kiwak, witam na pierwszym moim podcaście, pierwszym takim, który, że tak powiem, puszczam w obieg do szerszego grona odbiorców, bo nie chwaląc się już, parokrotnie zdarzało mi się coś takiego nagrywać dla kolegi X, który prosił, żeby pokazać mu na przykład... Co tam Joss mówi, jak się tego Outlooka 2003 konfiguruje. Yy, ale dzisiaj chciałem <coughs> powiedzieć o czym innym. A mianowicie często ludzie pytali mnie o yy, mój telefon. Yy, mianowicie Nokia 6120 Classic. I o działanie naszych dwóch screen na tymże telefonie. No więc o tym chciałem opowiedzieć. Może od początku. Na telefonie mam zainstalowane obie, obie wersje demonstracyjne, zarówno Toxa w wersji 2.1 jak i Mobile Speaker w wersji 3.40 i na początku moje założenie było troszeczkę inne bo kiedyś zostałem poproszony o pokazanie różnic między Toxem em a MobileSpeakiem, jak one się zachowują na tym telefonie i raczej wygrywał TOX ale wczoraj dostałem info, że wyszła nowa wersja MobileSpeaka i powiem szczerze, że jest lepiej więc tak telefon jak na telefony Symbianowe jest dość mały jeżeli ktoś z Was pamięta yy, taki telefon kiedyś był lat temu 3 chyba albo nawet i dalej Nokia 6110 yy, to ten telefon jest bardzo podobny ja go teraz postaram się opisać yy, i tak yy, podobno Telefon jest koloru czarnego ze srebrną obwódką. Trzymając go wyświetlaczem do siebie jest on w kształcie prostokąta z lekko zaokrąglonymi rogami, ale bez przesady i zarówno góra telefonu, jak i dół jest równa, to znaczy nie, nie jest taki przesadny jakiś ten design, że na przykład wyświetlacz jest szeroki, a dół jest wąski, albo odwrotnie. Telefon jest w kształcie prostokąta jest dość cienki. I całkiem fajnie trzyma się go w dłoni. I teraz tak. Patrząc od góry na telefon mamy wyłącznik taki mały kwadracik, który jest dość ładnie wyczuwalny jest taki schowany względem tej górnej płaszczyzny także spokojnie można go znaleźć i można go wcisnąć na prawej ściance mamy u góry mamy klawisz do głośności głośniej ciszej klawisz też dość podłużny też dobrze wyczuwalny idąc w dół również na prawej ściance mamy klawisz multimediów no dla nas on jest niezbyt przydatny ale przez przepraszam mobile speaker jest wykorzystywany jako klawisz edycji to jest to druga ścianka lewa ścianka to jest patrząc od góry to jest głośnik i Idąc w dół jest slot na kartę pamięci. Z tym, że jeśli chcemy tego slota otworzyć, to musimy zdjąć tylną klapkę telefonu. Od tyłu, od lewej strony lekko podhaczyć tą klapkę tego slota i po prostu go otworzyć do góry. To jest to. Klawisze. Pierwsza rzecz jeśli chodzi o klawisze, to jest taka, że ten telefon nie posiada klawisza edycji, jak już mówiłem wcześniej. Eee, w przypadku Tox'a za klawisz edycji, że tak powiem, robi klawisz menu. To znaczy, jeśli raz wciśniemy klawisz menu, wówczas usłyszymy słowo TOX. Jeśli ten klawisz menu wciśniemy dwa razy, wówczas przejdziemy do menu telefonu. Eee, jeśli zaś ten klawisz wciśniemy raz i drugi raz go przytrzymamy wówczas wejdziemy do ostatnio otwartych aplikacji które, które mamy, mamy uruchomione, coś jak alt-tab w Windowsie eee, tak no to żeby za dużo nie mówić a nie, jeszcze nie jeszcze muszę powiedzieć o klawiszach pojęcie względne jeśli chodzi o klawisze, bo spotkałem się z opiniami, że te klawisze są mało wyczuwalne. Dla mnie są one bardzo dobre. Klawisze są takie plastikowe, dość płaskie, ale bez przesady. Wszystkie są równe. Nie ma czegoś takiego, jak na przykład, jeśli ktoś pamięta z was, Noki 66-70, że jedynka, dwójka, trójka były szersze czwórka, piątka, szóstka się zwężały i w ogóle gwiazdka zero i krzyżyk to już były takie cieniutkie, że trudno było je znaleźć tutaj wszystkie te klawisze są równe więc jak to wygląda na środku mamy joystick w kształcie kwadracika ładnie wyczuwalny góra, dół prawo, lewo, chodzi i ramka mamy środek który działa jako Enter. Po prawej i po lewej stronie są <śmiech> odpowiednio. Po lewej stronie jest klawisz F1 i klawisz zielonej słuchawki i po prawej stronie mamy klawisz F2 i klawisz czerwonej słuchawki. I jeszcze idąc bardziej na lewo od F1 i słuchawki mamy klawisz menu, taki długi i analogicznie w prawo od F2 i czerwonej słuchawki mamy klawisz edycji, mamy klawisz clear klawisz C no i i to tyle chyba w kwestii wyglądu tego telefonu ja powiem szczerze, że bardzo mi się ten telefon spodobał jak go tylko dostałem że tak powiem do ławki i zaraz zacząłem pisać na nim SMS-a i bardzo bardzo mi przypadła do gustu ta klawiatura no i teraz jak już mówiłem mam tutaj wersje demonstracyjne obu programów i pokrótce postaram się pokazać jak one działają licencja wygasła. oczywiście licencja wygasła zaczniemy od TOXa no to zrestartujemy telefon i pierwsza rzecz yy, która mi się tutaj podoba oczywiście ja nie namawiam żeby nie kupować oprogramowania ale telefon ten bardzo szybko się uruchamia i yy, korzystanie z wersji demonstracyjnej nie jest tak uciążliwe jak było kiedyś no no więc yy, żeby nie być gołosłownym ja go teraz uruchamiam Start. Nacisnąłem jest krótka wibracja, która się y, pojawia przy uruchomieniu telefonu. I czekamy na kod PIN. No i tutaj nam Agatka pięknie powiedziała kod PIN, tekst. No to wpisujemy PIN. Od... O, został przyjęty! Witaj, Grecia! Telefon mnie przywitał. Plus, rosnący! Z twierdzeniem, witaj, No i żeby nie podkryć to, plus, jestem sieć, w której mi to dobrze, <śmiech> to... ssą się. E, uruchomił się TOX. E, telefon z TEN. I... Pierwsza rzecz, jaka mnie urzekła w tym telefonie, kiedy zainstalowałem Toxa, to było jego audio. Ma naprawdę dobre audio i ma dobry zastosowany procesor. Gdzie nie słychać tego przy, przy, przy pracy na tym telefonie, że Agata to Agata. Bo jak wiadomo, Agata jest dość taka troszeczkę ociężała. Wolna i zasobożerna. Tutaj się to zdecydowanie poprawiło. Ja, może przejdę do menu. Oczywiście, trudno mi mówić o menu jako takim fabrycznym tego telefonu, bo ono jest totalnie przeze mnie przebudowane. Przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka. Ale postaram się pokazać szybkość działania Agaty na tym menu. Toksandum, jeden jeden, dwa, być, tol, termowalistik, aplikacja, trzy, wiadomości, cztery, jeden, pięć, jeden, jeden, jeden, sztol, zelubianizator, siedem, multimedia, osiem, jeden, internet, dziewięć, jeden, galeria, dziesięć, 11, kontakty, jeden, aukcja, jeden, być, tol, i to już idziemy w kółko. Aplikacja, trzy, jeden, wiadomości, cztery, Eee, i co mogę na przykład zrobić? Mogę zrobić, napiszemy sobie SMS. SMS, wiadomości, SMS, 1 tekst, jeden, aukcja, tylko muszę sobie... Ee, echo klawiszy, znaki i wyrazy. I to się właśnie niestety zdarza, co ja teraz zrobiłem. Mianowicie, to jest bez wątpienia wada. Taka, że... Y, oczywiście ja y, mam to ustawione tak, że wciskam klawisz TOX i później jedynką odpowiednio do komendy, o jaką mi chodzi, ale że po prostu nie pamiętam teraz kolejności znaki, znaki, wyrazy i tak dalej, to robię to TOX1, TOX1, a on tu mi po prostu chciałem to zrobić za szybko i wszedł mi do menu. I muszę z tego menu wyjść. Oczywiście znajduję się na ekranie głównym. I teraz w ogóle nie wiem, gdzie się znajduję. Mam nadzieję, że się zaraz odnajdę. Okay. Okay. Tox, tak. roz, Raz Tox przytrzymuję. SMS. Wracam do SMS-a. Okay. i jeszcze raz. echo klawiszy znaki. I teraz będę pisał. Teraz... p h i p r s x d m x y Piszemy... Wiadomość... e h i a m n Ojej, zapomniałem jak się pisze z tego wszystkiego... m n o o m m E A... O, b... C. c... czyli... dość ładnie TOX reaguje na... wciskane klawisze. Ja oczywiście na co dzień tego nie używam. Używam echa klawiszy wyrazy. Tak właśnie, tak. Przyzwyczajenie. Po prostu. Kolejna rzecz, jaka mi się podoba w Symbianach trzecich. to jest taka. Naciskam teraz F2. Zamknij wiadomość. Zapisz 1, 2, 1, I on 2, się 3, mnie grzecznie 3, pyta: 2. czy ja chcę tą wiadomość zapisać w yy, skrzynce roboczej, czy ja chcę ją usunąć? Ja wybieram drugą opcję, gdyż do szczęścia ona mi nie jest potrzebna. Plus, Ty. Eee, co ja jeszcze mógłbym o tym telefonie powiedzieć? Eee, rewelacyjna jest obsługa internetu przez ten telefon TOX od wersji 3.5.1.4 bodajże mam nadzieję, że dobrze pamiętam numer wersji, bo z tym mam zawsze problem wprowadził tak zwane szybkie skróty nawigacyjne które sprawdzają się świetnie i i to chyba tyle względem toksa To teraz się zrestartujemy. O, I teraz tak. A może nie. Jeszcze o jednej rzeczy bym powiedział, która mi się podoba, a mianowicie Multimedia. Telefon Nokia 66120 Classic ma dwie kamery w sobie. Pierwszą kamerę ma nad wyświetlaczem po lewej stronie. Drugą kamerę ma z tyłu na ściance tylniej. I ponoć te kamery są bardzo dobre jakościowo. Można nagrywać filmy, wideo na tym telefonie w które nagrywają się do formatu MP4. I no, wiadomo, nam osobom niewidomych po filmach specjalnie nic tam się nie, to nie przyda. A jednak niekoniecznie. A zaraz pokażę dlaczego. Wcisnąłem klawisz Multimediów. Opcja w wideo. Opcja. Nagrywaj. 11, 1. Wybierz. 2. Anuj. Wybierz. 1. Opcja. Teraz nagrywam test dla użytkowników dla... słuchaczy może Tyflo Podcastu przy pomocy mojego telefonu. Dobrze. 1.203.2008. 1. Opcja. 2. Wróć. I teraz... może nie będzie to tak słuchać rewelacyjnie jak to jest że tak powiem na żywo, ale Opcja. 1.11. 1 wybierz ]その... odtwarzaj... 2 Teraz nagrywam test dla użytkowników, dla słuchaczy może ty w podcastu przy pomocy mojego telefonu. Dobrze. jakość tego nagrania, jak na takie małe pudełeczko, jakim jest ten telefon, jest po prostu rewelacyjna, moim zdaniem. Ma on również dyktafon, taki tradycyjny, nokiowy, że tak powiem. I nie ma już takiego obwarowania czasowego, jak było to w starszych wersjach Symbiana, że można było tam nagrać do minuty i koniec. Tutaj można nagrywać tyle, ile nam fabryka da miejsca. Generalnie mówi się, ja nigdy tego nie sprawdzałem, co prawda, ale mówi się, że do godziny czasu. No to spokojnie można sobie tam poradzić. Na podręczne notatki nadaje się całkiem dobrze. Dobrze, to wyjdźmy z tego. Stop. Teraz może pokażę. Audio, jak brzmi. Hmm. 1, 10, 1, opcja, różne, rosnące. Ogólny 1, 6, 1, okcja, 2, 6. Ładnie, 1, 2, 1, 2, a 1, 2, Względem starszego symbiana, gdyż ponieważ musimy wyciszyć syntezę, gdyż nie odtworzymy żadnego dzwonka, ale teraz już jest ok. To, to jest troszeczkę yy, niezbyt mi się to podoba. Często o tym zapominam i się zastanawiam o co chodzi, że to mi nie chce grać. No to zapukało. dowolnie wciśniętym klawiszem w moim przypadku teraz będzie to 2, zatrzymujemy odtwarzanie dzwonka. Dobrze, wyciśnie. Wracamy do naszej agatki, co by nam tutaj mówiła, co się dzieje na ekranie. Dobre audio. Mały telefon. Jak dla mnie dobre klawisze. Zresztą licencja wygasła. nie szkodzi. sobie poradzimy? Licencja wygasła. Są, e, jeśli się je wciska, to nie są. Nie trzeba je nie trzeba ich wciskać, ani za mocno, ani za słabo, są tak y, y, ułożone. Dobrze. Czyli nie ma takiej opcji, że wciśniemy coś tam przez pomyłkę, chyba że z tym menu, ale to już bardziej wina Toxa niż, niż Noki. Teraz Mobile Speak. Tak jak mówiłem, zdecydowałem się na ten podcast o, o, o Noki6120, bo kiedyś pokazywałem komuś to, że Mobile Speak jest słabszy. Umie mniej od Toxa. Pierwsza rzecz to była taka, że podczas włączenia telefonu Mobile Speak odzywał się dopiero po zalogowaniu się do sieci. Oczywiście dla mnie to nie jest problem, bo mogę wykorzystać swoje resztki wzroku i, i po prostu widzę, czy światełko na wyświetlaczu się zapaliło, czy na chwilę zgasło i się zapaliło, co oznacza, że można wpisać kod PIN czy po prostu wcisnąć mogę sobie yy, na przykład czerwoną słuchawkę i będę wiedział, że klawisze są już aktywne i ten PIN mogę wpisać. Dla wielu problem by to był dość duży, ale yy, Code Factory miło mnie zaskoczył i żeby tutaj się nie rozwodzić za bardzo nad tym, to ja to po prostu pokażę. Yy, wyłączam telefon, wyłącznik. I już nam nie powie co, ale ja wiem, że wyłącz, to wyłącz. Licencja wygasła. Sprawdzimy, czy tu nam się nagrywa. Nagrywa się. Dobrze. 19,7 my. Okej. Okay. Eee... Dobrze, to teraz włączam telefon, żeby przełączyć się na Mobile Speaker. Co prawda, mogłem to zrobić troszeczkę inaczej, no ale już trudno. Ale to wyjaśnić kolejna zagadka, o którą ludzie często pytają. Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło kod pin tekst. I tak... Dobrze, rosnący. rosnący to jest nazwa profilu. E, tak sobie to nazwałem. Gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości. E, proszę Państwa. Często e, pytacie się czy można używać dwóch screen liderów? Czy to, czy jeden z drugim się ze sobą nie kłóci? Yy, otóż nie. Yy, yy, I teraz ja powiem jak ja to mam zrobione. Uruchamiam menu. I pierwsza yy, pozycja w moim menu jest to pozycja toks Tox and Zooms. Druga natomiast jest to folder Mobile Speak. I gdy teraz wejdę do tego folderu Mobile Speak, mam takie opcje: uruchom Mobile Speak, wyłącz Mobile Speak, konfiguruj Mobile Speak, uruchom Mobile Magnifier. I wyłącz, I wyłącz Mobile Magnify. Czyli od 1 do 5 sobie to poukładają. I teraz tak. Wyjdę stąd w ogóle. Czerwoną sławką. Uruchamiam menu. Wchodzę w TOXA. I... F1 dwa razy strzałkę do góry. OK, OK. Już go nie słucham, bo więcej on mi powie. Czy na pewno chcesz włączyć tak, TOX? Oczywiście tak chcę, naciskam OK. Nie ma TOXa. Wychodzę czerwoną sławką. Mogę się teraz domyślać, że jestem w, na ekranie głównym, gdzie pokazuje się nazwa sieci, i tak dalej. I nie obrażając nikogo, że tak powiem, działam teraz na ślepo. A mianowicie naciskam Menu. Naciskam cyferkę 2 i naciskam cyferkę 1. Czyli y, cyferka 2 to jest druga pozycja mojego menu czyli Mobile Speak i cyferka 1 to jest pierwsza pozycja folderu Mobile Speak, czyli Uruchom Mobile Speak. Tak to sobie rozwiązałem e, i odezwał nam się właśnie wyżej wspomniany MOBILE SPEAK. E, ja go troszeczkę zwolnię. O, nawet mi się pomyliły. Zamiast zwolnić to go ściszyłem. Głośność. A gdzie go się zwalniało? 7-8. Tak? Eee, też nie. No widzicie. Tak to jest jak się używa y, kilku skiniderów jednocześnie. Później się nie pamięta co gdzie jest? 4-5. Tak? O tak. Ojej. Dobrze. I tak powinno starczyć. E, no więc tak. Wrócę do tego mojego zaskoczenia. Troszeczkę to przedłużyłem. Ale. Tak jak mówiłem wcześniej, że Mobile speak nie udźwiękawiał okienka, e, gdzie wpisuje się kod PIN. No to teraz proszę posłać, co twórcy tegoż oprogramowania wymyśli. I restartuję telefon. tak. Dziękujemy. Dobrze, on już się dawno wyłączył, ale musi swoje do, dopowiedzieć. Eee, I tak. Eee, włączam telefon. I właśnie, proszę Państwa, i właśnie to jest to, czym firma Code Factory mnie zaskoczyła osobiście. No, mi to jest do szczęścia nie za bardzo potrzebne, ale słyszałem takie opinie, że przydałby się dźwięk jakiś na włączenie telefonu. No, może nie jest to dźwięk na włączenie telefonu ale prawie. Czyli już jest całkiem nieźle. Jest ten dźwięk, czyli znaczy, że program udźwiękowiający startuje. No i teraz przechodzę do omówienia programu udźwiękowiającego. Musiałem zmienić profil. W związku z tym jeszcze raz muszę go troszeczkę zwolnić. Już pamiętam, że to jest 4,5. Ale może nie tak. O, pamięta. Ja teraz może powiem, co robiłem. Yy, nacisnąłem sobie klawisz multimediów. Następnie yy, wciskałem klawisz 4 w odstępach... Yy, no może jednosekundowy, dwóch. i MobileSpeak wykonywał polecenie, o jakie właśnie mi chodziło czyli zwalniał mowę muszę powiedzieć o MobileSpeaku coś takiego, że mm, oczywiście to jest moje subiektywne mm, odczucie a mianowicie zawsze wydawało mi się że na Symbianach w wersji 6, 7 i 8 jest on mniej stabilny niż toks często się zawieszał, tak jakby krztusił się troszeczkę. Tutaj Mobile Speak jest zdecydowanie wolniejszy w działaniu od Toxa, co zaraz pokażę. Wiadomości rejestr ustawienia organizatorze, internetze, galeria kontakty Czyli zawsze przewagą y, MobileSpeak'a nad Toxem była synteza i szybkość działania tejże syntezy. Y, zresztą nie mam teraz tutaj pod ręką swojej noki 6670, starutkiej, wysłużonej mocno, No, ale właśnie na niej można to bardzo y, ładnie pokazać. Że Mobile Speak działa bardzo szybko, pomimo tego, że się krztusi czasami, przycina się i tak dalej, i tak dalej to działa szybko, a Tox działa wolno, ale stabilnie. Tutaj się troszeczkę sytuacja odmieniła, to znaczy myślę, że obydwa skinlidery działają dobrze. Mobile Speak jest wolniejszy, ale też jest stabilny i co najważniejsze znaczy najważniejsze może, może nie tyle najważniejsze, ale ważne kiedyś był taki program JazdyNet to była aplikacja w, napisana w Javie i na Symbianie na starych Symbianach, że tak powiem na, przy pomocy MobileSpeak'a nie udało mi się tej aplikacji udźwiękować natomiast tutaj jest udźwiękowiona wręcz rewelacyjnie. Eee, co jeszcze mogę powiedzieć? Często zdarza się coś takiego w MobileSpeak'u, co uważam za jego wadę, Kontakt, jeden, czel, jeden, eee, że... Przycisk, jeden, opcja, trzy, cisk, dwa, jedno cztery... Teraz jestem na ekranie głównym i kiedy mm, zwalniałem tempo, to wykonywałem to przez wciśnięcie klawisza multimediów i yy, później dociskanie klawisza 4. 1, 4 mi się zostało tutaj 4. na ekranie głównym, jakbym chciał gdzieś dzwonić pod 4, coś tam. To jest troszeczkę irytujące. No i muszę nacisnąć klawisz wyjść i potem dopiero tam dalej działać. Kolejna rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jest syntezatory Nokia TTS, które z których nie, może tak, które są obsługiwane zarówno przez Toxa, jak i przez MobileSpika. I te syntezatory Nokia TTS byłyby całkiem fajnymi syntezatorami. Gdyby troszeczkę popracować nad ich polskością, żeby nie być gołosłownym, ja może przełączę się na toksa jednak, bo lubię. I teraz, jak to wykonuję? Dwa. Następne dwa. To dolecenie wyłączy możliwe, sterak, czy chcesz tego przycisk 1, tak przycisk 2, nie? Tak chcę. I teraz już jestem bez mowy. Ale naciskam czerwoną słuchawkę, klawisz menu, jedynkę. i uruchamiam sobie Toksa i tu jest proszę Państwa też fajna rzecz e, może ktoś mi to wytłumaczy, bo ja tego nie rozumiem w ogóle e, a mianowicie moje demo które już demem jest od grudnia dokładnie dostałem taki prezent na e, Wigilię że e, mój telefon komórkowy powiedział mi, że już niestety dziękuję za współpracę i będę pracował w trybie 10-minutowym i moje demo Toxa często właśnie robi coś takiego, że przedstawia mi się jako Tox Anzon z Premium. I co za tym idzie? Mam dostępne zakładki e słownika oraz grafiki. Czego w wersji demo nie ma? Ja nie wiem. Ja może sobie teraz kopię dół w tym momencie, choć nie sądzę, nie odbieram tego w ten sposób, ale jest to interesujące. Dlaczego się tak dzieje, nie mam pojęcia. Nokia TTS. No, <śmiech> to Nokia TTS, to jest? Co to jest? Co z Chicago m, ale ja ja rozumiem on mi się bardzo mocno kojarzy z Orfeuszem z, z pakietu Dolfina e, Nie potrafi e, prawidłowo interpretować liczb czyli nie mówi głośność 2 z 10, ale głośność 2 z 1.0. I tego trzeba się nauczyć, że on tak niestety mówi Co jeszcze? Jest on powolny czyli e, tak jak mówiłem o powolności Mobile Spica hmm. jeśli Toxa przełączymy na e, syntezator e, Nokia TTS również sta, staje się on dość ślimaczy, że tak powiem <coughs> także tu niekoniecznie musi być wina e, polskiej syntezy Spica zawartej w e, Mobile Spiku tylko jakieś gdzieś tam o coś innego chodzi, że, że to tak niestety działa no, gadka tutaj się wyraźnie poprawiła. Jest rewelacyjna, jeśli chodzi o szybkość. Nokia TTS. Dlaczego ja mówię o tym mm, syntezatorze Nokia TTS? Ano dlatego, że plus rosnący Szczecin. No, Szczecin nie rośnie, to chyba, że rośnie trawa gdzieś, nie wiem. Ale tak to fajnie brzmi. I tak, plus rosnący szczecin. Zrobiłem głośniej. W ogóle tutaj sieczka się zrobiła troszeczkę. Że tak powiem. Wejdziemy sobie do menu. Aha, licencja wygasła. No cóż, zdarza się. Tak to jest przy pracy na wersjach demonstracyjnych. Wyłączamy. Dobrze... Restart. Sprawdziłem, przy okazji, czy się nagrywa... Nagrywa się wszystko. Eee, I... I uruchomił mi się Mobile Speak, proszę Państwa. Eee, no tak... Dlaczego mi się mogło? A już tłumaczę. Wpiszę sobie PIN, a no, że PIN mam długi, także trochę to zajmuję. Yy, no więc tak. Dlaczego się uruchomił mobile speak? Pomimo tego, że pracowałem na toksie. i jeśli zerstartowałem telefon, to powinien wystartować toks. No więc w mobile w pierwszej zakładce ogólne w preferencjach mobile speaka jest opcja, która się nazywa automatyczne uruchamianie mobile speaka. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, wówczas program mobile speak nie robi sobie z tego nic, czy uruchomiony jest w międzyczasie TOX, czy nie jest uruchomiony. Po prostu grzecznie uruchamia się w autostarcie jeśli jest ta opcja niezaznaczona, no to wówczas się nie uruchomi ja to oczywiście rozwiązałem sobie w ten sposób, że oczywiście o tym też zapomniałem jak to ja, ale rozwiązałem sobie w ten sposób to, że jestem aktualnie na profilu bodajże początkującym i przełączam się na profil zaawansowany. E, ok. Tutaj też mam uruchomiony y, TTS, do którego wrócę. E, ale tak, tak, tak, tak, tak. E, uruchomię sobie Tox. Plus. No co? Ok. Okej. TX. To... Tox? Ok. Urochomienie TX. To- Tox? Okay. Teraz, żebym nie był gołoszony... Dziękuję bardzo. Zrestartowałem telefon i teraz powinien mi się uruchomić tox. Jeśli tak się nie stanie, no to nie wiem co zrobię. No i czekamy grzecznie. No. tekst. O jak miło. Kotlin tekst. Ale został toks ustawiony na nogi TTS. Również Nokia TTS powiedziała nam swoje dzień dobry w postaci pin tekst. No. Dobrze. O Kod został przyjęty. Kod został przyjęty. Nie daj Plus rosnący. Wcześniej był rosnący Szczecin, tak w kwoli przygnienia. E, dobrze. Dlaczego się upieram przy tym TTSie? A mianowicie dlatego, że <śmiech> Wejdziemy sobie teraz do dźwięków. E, ja już to robię skrótowo. Ustawienia 6, profile 2. I e, ogólny uaktywini. Przystosuj. Przystosuj. No, działa to dość wolno, prawda? Okay. I teraz sobie spokojnie... Przeglądam sobie dzwonki... ...nie wyciszając syntezy. Tutaj jakiś filmik, filmik mamy nawet. Dobrze, nie będę się chwalił dzwonkami, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby. Dziękujemy, żeby pokazać, że nie trzeba wyciszać syntezy, żeby przesłuchać sobie dzwonki. I e, jeszcze jedna rzecz I to chyba będzie ostatnia rzecz Którą powiem o tym telefonie To taka, iż Zarówno przy pomocy Toxa, jak i MobileSpeak Można Korzystać podczas rozmowy Ale W obu przypadkach właśnie tylko Z Nokia TTS e, I tak gdzie byśmy to sobie zadzwonił? No, 2601, nie? Pewnie, bo to było najprostsze. Z góry przepraszam za zakłócenia. Nie jestem w stanie to sprawdzić, jak to się nagra. Ale mam nadzieję, że będzie to słychać. Może tak. na przykład sprawdzimy sobie połączenie z pani bardzo wybierz to On le le le kiedy le le le le le le le le le le le co zresztą mu a Dlaczegoż by nie? To mowa, do umowy. Zamknęła mowa i teraz Agatka i krzyczeć. No jest bardzo głośno w ogóle. ja z reguły korzystam z głośności ustawionej na poziom piąty to mi w zupełności wystarcza jest synteza dobrze zrozumiała. W przypadku, kiedy łączymy się z, z kimś tam i chcemy skorzystać z, z udźwiękowienia podczas rozmowy musimy wyciszyć mowę czyli użyć skrótu TOXC w przypadku Toxa lub klawisz edycji 0, w przypadku Mogai Spika, i wtedy również musimy tą mowę sobie podgłośnić, bo ona jest cicho. Po prostu Nokia TTS jest cichszy od Agatki czy od Spika. Podsumowując swój nieco przydługawy wywód. E, telefon ma dla mnie jedną wadę, którą odkryłem niedawno e, i mówię to z przymrużeniem oka, a mianowicie wada jest taka, że nie posiada WiFi. fi e, Gdy go kupowałem w listopadzie tamtego roku, e, stwierdziłem, że WiFi nie jest mi potrzebne, bez przesady, że telefon nigdy nie będzie komputerem i odwrotnie gdy zaś TOX wprowadził skróty do szybkiej nawigacji po stronach internetowych, no to mi się troszeczkę odmieniło. I Wi-Fi by się przydało. Że już o Fringach i tego typu komunikatorach VoIP nie wspomnę. I to jest jedyna, druga jego wada, to jest jego wykonanie. Dobrze, ja już mu podziękuję za współpracę w sensie krasomówczym. To jest dźwięk ruszającej się z tyłu klapki. Która to klapka jest typowym plastikiem eee, <śmiech> i wcale się nie zdziwię, jak kiedyś mi wypadnie. To jest kolejna jego wada. Kolejna jego wada e, jest taka, że dość mocno grzeje się w trakcie rozmowy i to zauważyłem, że nie tylko ja mam ten problem że jest to problem ogólny tych telefonów poza tym tak szybko działającego telefonu tak stabilnego telefonu małego telefonu ja wcześniej nie spotkałem i Polecam go z czystym sercem. I to na razie tyle. Mam nadzieję, że coś jeszcze ciekawego przyjdzie mi do głowy. Może już nie o telefonie. I postaram się tym z Wami podzielić. A tymczasem żegnam wszystkich. Rafał Kiwak.